Będzie konstytucyjna większość. Miażdżącą przewagą głosów Peter Madżar i jego Tisa wygrał wybory na Węgrzech. Oznacza to, że proputinowski Viktor Orban traci władzę po 16 latach rządów. Wygrana partii TISA to nadzieja na odrodzenie roli Węgier w strukturach międzynarodowych, mówił szef Monu Władysław Kosiniak-Kamysz. Będzie dużo łatwiej o odrodzenie się roli Węgier w sojuszu północnoatlantyckim w Unii Europejskiej. Przez to odrodzenie się Grupy Wyszehradzkiej, bo ona nie mogła dobrze funkcjonować z kimś, kogo minister spraw zagranicznych był w tak częstych kontaktach z Moskwą. Teraz będzie to mogło działać zupełnie lepiej. Ze wstępnych danych Węgierskiego Narodowego Biura Wyborczego wynika, że partia TISA może liczyć na 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie. Więcej na, temat, na ten temat w magazynie w Samo Południe. To eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie i próba jego umiędzynarodowienia. Mówi o zapowiadanej blokadzie irańskich portów w cieśninie Ormus amerykanista dr Karol Schulz. USA mają dziś wprowadzić blokadę morską irańskich portów. To odpowiedź na fiasko rozmów pokojowych w Islamabadzie. Na antenie Polskiego Radia 24 dr Karol Schulz powiedział, że w ten sposób Donald Trump próbuje zdjąć z siebie odpowiedzialność za przegraną w wojnie z Iranem. Donald Trump się strasznie wieje jak piskorz, bo przegrał już ten konflikt strategicznie i szuka sposobu wyjścia, ale cała ta administracja nie ma zupełnie na to pomysłu.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 12 przypadków zawyżania cen paliw na Dolnym Śląsku, tyle wykryto w czasie prowadzonych od momentu wprowadzenia przez rząd regulacji maksymalnych cen benzyny i diesla na stacjach w tym regionie, mówi Marek Lech z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. Nieprawidłowości polegają na stosowaniu ceny wyższej niż maksymalna i mają charakter jednostkowy. W ujawnionych przypadkach wystąpiły groszowe różnice w stosunku do ceny maksymalnej. Każdy, kto zauważy nieodpowiednie ceny paliw, może zgłosić je przez stronę internetową Krajowej Administracji Skarbowej, a jeszcze dziś na stacjach za litr 95 zapłacimy 6 zł. i 14 groszy, za olej napędowy 7 zł. i 68 groszy. Uszkodził kilka samochodów, jechał z prędkością niedozwoloną, a swoją podróż zakończył w aucie w Płomieniach. Teraz usłyszę zarzuty i ma policyjny dozór. W ubiegłym tygodniu 32-latek pędził ulicami Nowej Huty. Policjanci zatrzymali go, gdy obserwował akcję gaśniczą, mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji. W trakcie legitymowania 32-latek był pobudzony. Mężczyzna chwilę wcześniej podczas szaleńczej jazdy ulicami Nowej Huty wjechał swoim autem w kilka innych zaparkowanych przy ulicach samochodów. Właściciele sześciu pojazdów wycenili straty na łączną sumę ponad 190 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, za co grozi kara do 5 lat więzienia. To są aktualności jedynki. W Warszawie zawyją syreny. To test syren alarmowych uspokaja Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Mieszkańcy stolicy mogą usłyszeć emitowane trzyminutowe modulowane oraz ciągłe sygnały akustyczne. RCB apeluje o nie podejmowanie żadnych działań. To tylko test systemu, a nie sygnał związany z realnym zagrożeniem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Dużo pogodnego nieba, więcej chmur na północnym zachodzie i tu może pojawić się przelotny deszcz. Temperatura od 12 stopni na Warmii Mazurach, 13-14 w centrum do 15-16 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie to 1009 hektopaskali. Klimat. Tylko w Katowicach i kłocku jakość powietrza jest umiarkowana, poza tym na południowym zachodzie dobra, a na wschodzie, północy i w centrum bardzo dobra. Do 14 obowiązują zielone godziny. Warto wykorzystać nadwyżkę prądu. Prawie 60% energii w sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Jedynka. Polskie Radio Dziesięć po dwunastej. W samo południe. Polityczna rewolucja na Węgrzech. Rządzący od 16 lat Viktor Orban poniósł spektakularną porażkę. O mój Ez valóban a demokrácia ünnepe lett és lesz. O marzeniu demokracji, które się zrealizowało, mówił jego rybel Petar Madziar. W kampanię na Węgrzech po obu stronach zaangażowani byli polscy politycy. To oznacza, że Węgry wracają do rodziny europejskiej i że dzisiaj żaden minister spraw zagranicznych ani premier nie będzie kontaktował się z Putinem. Całe lewactwo węgierskie głosowało na Madziara i to jest ich sprawa. W programie także fiasko rozmów pokojowych między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Co teraz?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 Program zaczynamy od końca ery w polityce węgierskiej, ale też europejskiej. Peter Major i jego ugrupowanie TISA odniosły miażdżące zwycięstwo w niedzielnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech, zdobywając większość konstytucyjną. To oznacza koniec 16-letniej ery Wiktora Orbana, uważanego przez wielu europejskich liderów za hamulcowego w Europie, który utrzymywał dobre kontakty z Władimirem Putinem i opóźniał albo blokował wszelkie sankcje wobec Moskwy. Łączymy się z naszym węgierskim korespondentem Piotrem Piętką. Dzień dobry Piotrze. Witam Cię Karolu. To podsumujmy na początek wyniki. Czy to już pewne, że rzeczywiście Tisa i Peter Madziar będą miały większość konstytucyjną? No, można powiedzieć, że pewne na 99,99%, ,99%, dlatego że ostateczne wyniki poznamy dopiero prawdopodobnie w, w sobotę dlatego, że jeszcze mamy trochę głosów korespondencyjnych, no i tych zagranicznych z ambasad i one będą spływały bardzo późno, szczególnie te korespondencyjne, ale prawdopodobnie przy tak wielkiej frekwencji, bo tu jest, mówimy o 80% frekwencji, o naprawdę ogromnej masie ludzi, 6 prawie milionach ludzi, te głosy będą miały znaczenie, ale prawdopodobnie będą dotyczyć być może jednego lub dwóch mandatów, więc jeżeli na ten moment ty sama. jeżeli większość konstytucyjna, te dwie trzecie to jest 133 3, a Tisa ma w tej chwili 138, więc nawet jeżeli straci 1-2 mandaty, to nadal będzie miała dosyć mocną, silną pozycję w parlamencie, bardzo podobną do tej, jaką przez wiele lat miał Fidesz, właśnie mając tę większość dwóch trzecich. Także no, praktycznie można powiedzieć tak, ten system się zmienił, to jest, to jest ten system się zmienił, mówię, Fideszu w parlamencie I, i za miesiąc mniej więcej, bo jeszcze miesiąc będzie Wiktor Orban premierem, mniej więcej jeszcze za miesiąc poznamy nowego premiera i to będzie premier z bardzo mocną kartą. Rozmawiałem posłuchamy pewnie za chwilę jeszcze także tak samego Piotra Modiora, ale udało mi się wczoraj nagrać bo jeszcze politycy tis -y nie chcą bardzo mocno rozmawiać z dziennikarzami zagranicznymi ale udało mi się bardzo szybko złapać jednego z głównych doradców, jednego z najważniejszych ludzi przy Piotrze Modiorze to jest Dzierć Welke i bardzo taki pomocny mu polityk i ten, posłuchajmy jak ten polityk widzi przyszłość od jutra będziemy spokojnym, pogodnym i pokojowym krajem. To wielkie zwycięstwo, ale podam rękę także tym, którzy na nas nie głosowali. Czeka nas wielka praca. No i wczoraj wielokrotne były tego typu zapowiedzi. Wielokrotnie pojawiało się hasło krzyczeli ludzie Europa, Europa, bo zapowiadają oni taki bardzo mocny zwrot ku zachodowi.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 Polski. Bardzo szybko też swoją porażkę uznał Viktor Orban. Rzeczywiście, to wracaj, na, na początek to, co powiedzieć pierwsze, to byliśmy właściwie jedynym krajem, który w pozytywnym oczywiście sensie, bo tam się Rosja gdzieś pojawiała, ale w negatywnym, ale w pozytywnym sensie byliśmy właściwie jedynym krajem, który wymienił Peter Modior i naprawdę było to bardzo miłe. Wracając do Wiktora Orbana, rzeczywiście można wiele zarzucić Wiktorowi Orbanowi, oczywiście, ale wczoraj zachował się rzeczywiście jak dżentelmen, tak jak zapowiedział. Bardzo szybko, sporo jeszcze przed tym, ty tymi ostatecznymi, powiedzmy, wynikami Viktor Orban najpierw zatelefonował do Petera Modiera, pogratulował mu zwycięstwo, co, Oczywiście nie wiemy dokładnie o czym mówić, ale chyba nie było tam jakichś bardzo negatywnych emocji, bo o tym by pewnie Peter Modiero powiedział. Potem w czasie swojego przemówienia tak uznał tę porażkę, uznał, e, że Fidesz przegrał, powiedział, że przyjmuje rolę opozycji, będzie w tych ławach opozycji zasiadał i, i będzie twardą opozycją. Nasz węgierski korespondent Piotr Piętka z Budapesztu. Bardzo dziękuję za relację. A my już mamy połączenie z paniem, panem profesorem Bogdanem Guralczykiem byłym ambasadorem w Budapeszcie. Dzień dobry panie ambasadorze. Dzień dobry. Jak to możliwe? Jak to się stało, że TISA zdobyła większość konstytucyjną? Tyle słyszeliśmy o tym, że Wiktor Orban skroił pod siebie te wybory, że skroił pod siebie system wyborczy, a tu taka porażka. No bo natknął się na polityka, który wywodził się z samego jądra Fidesu. Znał mechanizmy, znał bolączki, problemy Fidesu. I zaordynował Peter Modior Węgrom rewolucję, oprzed cały system, wiedząc, że Orban system zabetonował, że wszystkie instytucje w państwie, od prezydenta począwszy, są w rękach ludzi Fidesu, że podobnie wszystkie najważniejsze media są w rękach Fidesu yy, i że wszystkie tak naprawdę pieniądze są w rękach Fidesu postawił na jedno, porzucił to wszystko, a szczególnie stołeczny, kosmopolityczny Budapeszt i pieszo, rowerem, kajakiem poszedł w lud. On w ostatnich dwóch tygodniach kampanii miał po sześć, siedem wieców wyborczych i docierał do miejscowości, w których nigdy żaden polityk tej rangi nie pokazał się no i zadziałało, po prostu, zadziałało. To, co na pewno nie zadziałało, to wsparcie wielkich liderów światowych. Donald Trump poparł, u wiktora Orbana. Mówiło się o wsparciu również z drugiej, wschodniej strony. To się okazało bez znaczenia, czy może nawet zmobilizowało wyborców TISY. To się okazało być przeciwskuteczne, jeśli chodzi o Rosjan. To udowodniono, że rosyjscy doradcy pojawili się po stronie Orbana. No a największym strzałem i najmocniejszym elementem tej minionej już kampanii był fakt, że ujawniono taśmi z nagraniami rozmów szefa dyplomacji węgierskiej i Syjarto z Ławrowem, a potem jeszcze Orbana z Putinem. I to były wypowiedzi węgierskie, wierno poddańcze. No i załamała się cała narracja Orbana, że potrzebna jest rosyjska tania, ropa i gaz i dlatego on trzyma z Putinem. Odezwały się atawizmy znane i Polakom antyrosyjskiej. Ruski Chozo, Ruski Khozo, czyli Ros Rosjanie do domu stało się leitmotywem tej kampanii. I było drugie poparcie. Na tym polega paradoks tych i też waga tego, co się na Węgrzech stało, że mocno, bardzo mocno zaangażował się w poparcie Orbana. Sam Donald Trump dwukrotnie twitował, Wysłał tam najpierw Marco Rubio, a pięć dni przed wyborami nawet wiceprezydenta. I wcześniej to działało, to wspierało Orbana, ale od 28 lutego, kiedy zapłonęła Zatoka, i mamy to, co mamy wokół Iranu, te elementy okazały się przeciwskuteczne. Część komentatorów przewidywała, że może i Peter Madziar wygra, ale będzie miał bardzo trudne zadanie w odkręcaniu zmian wprowadzonych przez Wiktora Orbana. Dlatego, że one zostały zabetonowane w konstytucji. No ale teraz sytuacja jest zupełnie inna, jest większość konstytucyjna. To jednak Madziar będzie miał łatwe zadanie przed sobą? Ja też należałem do tych osób, nie wierzyłem w większość konstytucyjną, bo chcąc ją osiągnąć, również sam obóz Fidesu, szacowany na 30 33% elektoratu, pękł. I w tym sensie to jest rzecz niesamowita, a największe osiągnięcie Pejtera Modiora, i o tym będą pisały podręczniki, nie tylko, że poszedł w o po prostu ominął system, ale że obudził największą partię polityczną na Węgrzech, partię apatii. Ona sięgała 40%. Jeśli frekwencja jest 80%, no to co najmniej połowę tego obozu apatii, szczególnie młodzież, Peter Modior uruchomił. I to jest jego zasługa, jego sukces i ogromne znaczenie tego, co się stało. Natomiast to jest dopiero początek rewolucji, ponieważ tam trzeba zmienić konstytucję i system ustawodawczy. I to jeszcze przy większości teraz tej konstytucyjnej da się zrobić. Natomiast Węgry leżą na deskach gospodarczo. Tam już ponad połowa, nawet mówią niektórzy, 70% budżetu na cały rok jest skonsumowane a jest dopiero połowa kwietnia i równocześnie kraj jest w recesji i stagnacji gospodarczej i ma bardzo wysoką inflację. Czyli tak naprawdę najważniejsze dla Petera Modiora będzie uruchomienie europejskich pieniędzy i stąd on pierwszą wizytę składa w Warszawie, bo to Polacy po ostatnich wyborach parlamentarnych też takie zadanie mieli i te pieniądze z Unii uzyskali. W tym sensie tutaj są naczynia powiązane. Zapytam właśnie o tę politykę węgierską, no bo nie da się ukryć, że Bruksela też świętowała ten wynik wyborów na Węgrzech. Co, jakie zobaczymy pierwsze zmiany? Czy zobaczymy odblokowanie na przykład kolejnych sankcji wobec Moskwy? Czy zobaczymy współpracę z Polską w odkręcaniu pewnych zielonych zmian w Unii Europejskiej? Nie przyspieszajmy ten proces przejmowania władzy na Węgrzech. Będzie trwał do, co najmniej do pierwszego tygodnia maja, czyli jeszcze prawie przez miesiąc premierem będzie Viktor Orban. Zobaczymy, czy będzie cały czas taki kurtuazyjny, jak wczoraj na wiecu wyborczym, gdzie szybko przyznał się do porażki, ale zapowiedział, że będzie twardą opozycją i będzie, bo będzie bronił swoich y, ogromnych interesów. Y, natomiast... Y, Najważniejsze jest to, że my nie znamy polityków partii TISA. 90% tych ludzi, którzy wejdą do parlamentu z ramienia TISA, wcześniej w ogóle parlamentu nie znało i nie było w polityce. On desygnował to kolejne nową i istotna rzecz w okręgach jednomandatowych lokalnych ludzi, lokalnie szanowanych obywateli, którzy wcześniej w polityce nie byli i to też zadziałało. Ale jak oni się będą dopasowywali do siebie, jakie platformy przedstawią, to jeszcze za wcześnie dyskutować poza jednym, że nie będzie to lewicowa czy lewicowo-liberalna koalicja, tylko bardziej konserwatywno-liberalna. Już jednym zdaniem, bo kończy nam się czas, to jest polityczny koniec Wiktora Orbana, czy jeszcze go zobaczymy? Na no, pewno go zobaczymy, natomiast być może, a chyba raczej na pewno koniec systemu Orbana, który był już w gruncie rzeczy autorytarny i w tym sensie to jest ogromna, rewolucyjna zmiana. Profesor Bogdan Guralczyk, były ambasador w Budapeszcie. Bardzo dziękuję za komentarz. Dziękuję. Polskie Radio. Jedynka. Wybory na Węgrzech z uwagą śledzili polscy politycy. Nie tylko śledzili, ale też mocno się zaangażowali. Na miejscu były delegacje zarówno koalicji, jak i opozycji. Politycy KO występowali na wiecach Pitera Modziara. Parlamentarzyści PiS uczestniczyli w wydarzeniach wspierających centroprawicowa partia wygrała wybory, a tak naprawdę to na Pitera Modziara głosowali lewacy. Tak można było usłyszeć właśnie od polityków Prawa i Sprawiedliwości. Prorosyjski front zmontowany przez Wiktora Orbana i jego ludzi legły w gruzach. Tak mówił Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Podkreślał, że wynik wyborów to dobry zwiastun i dla Polski i dla całego zachodniego świata.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 samolotu może być ktoś jeszcze, sugerując, że na, w tym samolocie byłby także Wiktor Orban. Komentatorzy wskazują jednak, że raczej politycy pis obraliby kierunek na zachód, dokładnie do Stanów Zjednoczonych, ale żeby to zrobić, musieliby to zrobić już zanim Peter Modziar formalnie przejmie władzę. Senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar stawia jednak na scenariusz, w którym azyl polityczny Zbigniewowi Ziobrzy i Marcinowi Romanowskiemu po prostu zostanie odebrany.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 Zbigniew Ziobro objęty został y, azylem politycznym w grudniu ubiegłego roku. Y, deklarował wówczas, że pozostanie za granicą do czasu i tu cytat, gdy w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności. A jego zastępca Marcin Romanowski y, przebywa na Węgrzech od 2024 roku. W grudniu dokładnie 2024 uzyskał azyl. Sylwia Białek, bardzo dziękuję. Rozmowa dnia. Obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Przy okazji tej rocznicy Rosjanie ustawili w Katyniu wystawę Dziesięć Wieków Polskiej Rusofobii, taki jest jej tytuł. I to w miejscu ludobójstwa Polaków. Z nami w studiu radiowej jedynki jest Michał Kosiorek, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Kultury, organizatora akcji Pamiętam, Katyn 1940. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. Jak pan odbiera ustawienie takiej wystawy w miejscu zbrodni. No, trudno odbierać ją inaczej jako m, po prostu element prowokacji, ale ja bym spojrzał na to szerzej, ponieważ to nie jest nowa wystawa, y, wedle tego co wiem. Ona krążyła, to, była w Moskwie, krążyła, była w Petersburgu, teraz tak, jest w Katyniu. Więc, y, myśląc o tego typu działaniach, musimy wziąć pod uwagę, że to jest system, w który jest zaangażowany to nie jest tylko kontekst polityczny, ale zaangażowane są tak naprawdę wszystkie sfery życia publicznego Federacji Rosyjskiej i jest to działanie konsekwentne, jest to działanie spójne i tak o tym trzeba myśleć. Miejsca pamięci polskie w Rosji są niszczone? są zagrożone, chociażby dlatego, że usuwane są placówki dyplomatyczne, które o nie dbały, ale też po prostu usuwane są miejsce pamięci. Albo są jest... usuwane same symbole, takie odznaczeń wojskowych z tych rzeźb, z cmentarza w Katyniu jesienią ubiegłego roku. Czy wiemy, jaka jest skala dewastacji polskich miejsc pamięci od wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie? Ja tej wiedzy nie mam. Też instytucja, która reprezentuje tego typu działalność, się nie zajmuje. Natomiast e, myślę, że no możemy, możemy domniemywać. Natomiast brak dostępu do tych, do tych miejsc no na pewno bez roku na rok będzie coraz bardziej dolegliwy. Jest też jedna warstwa, bo z jednej strony mamy miejsca pamięci, ale i z drugiej strony jest też pisanie na nowo historii ze strony Rosji. Wymazywanie takich epizodów jak Pakt Ribbentrop. Moło to wymozywanie w ogóle e, współpracy, kolaboracji z Niemcami nazistowskimi. To się dzieje na ogromną skalę i to nie tylko w ostatnich latach. Tak, to, to nie jest działanie wyspowe i tak też my o naszej kulturze pamięci i polityce pamięci powinniśmy e, myśleć, tak powinniśmy ją konstruować, e, ponieważ Rosjanie w swoim idiomie, swojego imperializmu, stawiania Rosji w, w, w, centrum, w, w centrum świata, robią to niestety skutecznie i dlatego też wszystkie akcje, które towarzyszą rocznicom wydarzeń historycznych, tak jak tą, którą dzisiaj obchodzimy, rocznica pamięci ofiar zbrodni katyńskiej, jest tak naprawdę tylko pewnym punktem odniesienia do pracy, która powinna być ciągła prowadzona przez polskie instytucje. Jak trudna staje się ta praca? Wiemy, że zaraz minie 5 lat od zdelegalizowania Stowarzyszenia Memoriał, czyli współpracy ze strony Rosji absolutnie nie ma żadnej, a wciąż nadal pewnie jest tam wiele źródeł, do których chcielibyśmy zyskać dostęp. Ja myślę, że generalnie yy, prawda historyczna i pewna świadomość historyczna to jest cały czas zadanie, które musimy też wykonać Wewnątrz. Pan tu wspomina o pewnych uwarunkowaniach zewnętrznych, natomiast e, e, tak naprawdę w czasie, w czasach e, chaosu informacyjnego, nadmiaru informacji e, i coraz, no już tak naprawdę coraz bardziej wpływającej na, e, na kształtowanie informacji e, sztucznej inteligencji, tak naprawdę niezwykle, niezwykle istotna jest nasza taka wiedza i świadomość, którą e, prowadzimy na sprawdzonych źródłach i świadomie y, budujemy jej zasięg, budujemy pewne sieci porozumień y, różnych instytucji do tego, żeby kolejnym pokoleniom ta pamięć, żeby, żeby tą prawdę przekazywać w sposób, w sposób wiarygodny, rzetelny, ale też atrakcyjny, ponieważ musimy brać pod uwagę, że cała infosfera i cała cyfrowa przestrzeń jest niezwykle konkurencyjna, jeśli chodzi o, jeśli chodzi, no właśnie, o, o atrakcyjność przekazu. Właśnie takim Taki cel ma akcja Pamiętamy Kateń 1940. Symbolem tej akcji jest przypinka, replika guzika z munduru wojskowego nawiązująca do wiersza Zbigniewa Herberta Guziki. Tak, i to jest akcja, którą już prowadzi Narodowe Centrum Kultury od wielu lat. E, natomiast w tym roku e, tak naprawdę zawiązaliśmy pewną sieć współpracy z innymi centralnymi instytucjami kultury. Mam tu na myśli Instytut Pileckiego, Instytut Pamięci Narodowej i oczywiście Muzeum Katyńskie do tego, żeby zwiększać zasięg tej akcji. Każda z naszych instytucji ma troszkę inne pole działania. Każda z naszych instytucji ma różne grupy odbiorców. W tej walce o pamięć i o to, żeby ta pamięć była żywa i autentyczna, no Musimy działać wspólnie. I to, co jest. istotne. też takie symbole, Pan trzyma w ręku tak. właśnie ten guzik, tę replikę i to, to jest taki symbol, który tę pamięć ma ożywiać. Myślę, że mimo, że tak jak już wspomniałem, żyjemy w czasie zdominowanym przez, przez świat cyfrowy, to siła siła rekwizytu, siła czegoś namacalnego będzie rosła, mam taką nadzieję i ten guzik, który rozdajemy dzisiaj w ponad 200 miejscach w Polsce, trzeba to powiedzieć, bo to nie jest tylko akcja centralna, natomiast my Prowadzimy e, w, w, współpracę z wieloma instytucjami lokalnymi, muzeami lokalnymi, stowarzyszeniami, fundacjami, które lokalnie ożywiają tą pamięć, organizują swoje lokalne obchody. E, ale wracając, to jest rekwizyt, który być może jest początkiem dla lokalnego animatora, dla lokalnego pasjonata historii do tego, żeby zorganizować wokół siebie e, lekcje, spotkania, e, warsztaty. My też udostępniamy pełen pakiet e, materiałów bardzo różnych, które przez lata wszystkie te instytucje, które wspomniałem, przy, które zostały przygotowane. E, I ten rekwizyt e, no jest oczywiście symbolem, bo każda akcja promocyjna musi mieć pewien symbol, ale też no jest, bardzo, jest bardzo takim namacalnym, namacalnym przykładem e, przeszłości i te e, przypinki, tym przypinkom towarzyszą takie plakietki, na których e, przypominamy, mamy kilkadziesiąt konkretnych postaci. Indywidualizacja przekazu. Oparcie się nie na jakiejś abstrakcyjnej liczbie. Czyli, że to nie kilku... byłaby tylko liczba ofiar. Ta, tyle i tyle tysięcy, bo to nie tylko ma, konkretne bo to, nie, bo to jest oczywiście, to nie niesie tego, e, tego przekazu. A utożsamienie się z konkretną postacią, a mamy tam cały przekrój ludzi kultury, Med y, lekarzy, y, działaczy społecznych, polityków, księży, naukowców, którzy zginęli w Katyniu. Y, to jest tak naprawdę cały przegląd y, polskiego polskiego społeczeństwa i, i y, stąd też właśnie taki, taki pomysł w tym roku. Czy jeżeli chodzi o prawdę o Katyniu, czy to jest walka wspominał Pan o działaniach ze strony Rosji. Rosja ma możliwość wpływania też na przekaz tutaj chociażby przez media społecznościowe przez internet. Czy Rosja stara się opowiadać tę swoją sfałszowaną wersję historii również tutaj, w Polsce? Walka o prawdę, mimo że żyjemy w demokratycznym kraju i, i y, y, prawdę o Katyniu możemy wygłaszać w sposób nieskrępowany, prowadzić badania, to jest oczywiście wspaniałe. Natomiast nie możemy osiąść na laurach. Walka o pamięć będzie trwała zawsze. A w czasach, kiedy y, y, a w czasach kiedy tak naprawdę tą, tą prawdę można w bardzo prosto, w bardzo prosty sposób zfałszować, zmanipulować. To ta, to ta walka o prawdę jest, jest tym, bardziej, tym bardziej istotna. I to nie jest tylko i wyłącznie kwestia pewnego rytualnego przeżywania rocznic. To jest realne zobowiązanie to jest, i to jest realne. Pamięć, tak, pamięć i prawda historyczna to jest budowanie architektury bezpieczeństwa państwa. I musimy z tego, nie tylko przy okazji rocznic, ale na co dzień zdawać sobie sprawę. Na koniec jeszcze tylko krótko, w jaki sposób, jeżeli ktoś chciałby ten guzik przywiązać sobie do chlapy marynarki, na przykład w jaki sposób może to dzisiaj zrobić? Wszystkie instytucje, które biorą e, udział w, w, w tej akcji e, w ich siedzibach te guziki są e, dostępne. Tak jak powiedziałem, my od marca tak naprawdę dystrybuujemy po całej Polsce wszystkim zainteresowanym. Wiem, że zainteresowanie przewyższyło nasze możliwości i wiele instytucji zgłasza się z prośbą o to, żeby umożliwić im e, szansę na to, że oni sobie sami ten, e, ten gadżet w jakiś sposób wyprodukują. To jest tylko dla nas wskazanie na przyszłe lata e, i no, pewien, pewien sygnał o tym, jak ta akcja jest ważna. Michał Koziorek, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Kultury, organizatora akcji Pamiętam, Katyń 1940. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Zmieniamy temat. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych wpłynęła do cieśniny Ormus, kluczowej dla transportu ropy naftowej. Tym samym USA rozpoczęły blokadę cieśniny, którą wcześniej blokował Iran. W tle jest fiasko sobotnich rozmów pokojowych między Iranem a Amerykanami. Michał Strzałkowski śledzi te wydarzenia. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. To wyjaśni, jaki jest sens amerykańskiej blokady, skoro wcześniej celem było odblokowanie ciśniny. No to jest oczywiście y, bardzo dobre pytanie. E, to chodzi o to, tak deklarują przynajmniej Amerykanie, zwłaszcza prezydent Donald Trump, aby wywrzeć presję na Iran. I ma to być w jakimś sensie przejęcie kontroli przez Amerykanów nad tą ciśniną, bo obecnie w dużej mierze kontroluje ją Iran. Ta ciśnina jest między Iranem a Omanem, no ale to Iran ma tam większe możliwości, żeby działać swoją marynarką wojenną czy swoimi siłami wojskowymi. Tam są rozstawione miny nie do końca. To jest jasne, gdzie i ile ich jest, na ile te miny rzeczywiście tam są, na ile tylko Iran groził ich rozstawieniem. No i jest ta cieśnina też w zasięgu irańskich dronów kamikadzej czy irańskich rakiet. Amerykanie zniszczyli dużą część irańskiej marynarki wojennej, no ale właśnie nie potrzeba statków, żeby ten wąski kawałek morza, to wąskie gardło, to wyjście z zatoki perskiej na otwarte morze zamknąć. Amerykanie deklarują, że chcą tak naprawdę zablokować bardziej nie cieśniny, tylko irańskie porty nad zatoką perską, żeby to irańskie statki nie mogły ropy eksportować. Taka ropa płynie na przykład do Chin z Iranu, czy do niektórych krajów azjatyckich. Natomiast te statki, które mają płynąć z krajów arabskich, właśnie blokowane do tej pory przez Iran, to te mają według Amerykanów przepływać. No ale i tak nerwowość jest duża i tak to nie wiadomo, kiedy ta ciśnina będzie otwarta. I coraz więcej jest głosu, żeby po prostu absolutnie otworzyć te ciśnienia, żeby nikt jej nie blokował w żaden sposób, czy to Irańczycy, czy to Amerykanie. A Trump, no właśnie, Trump przekonywał, że to wywrze na Irańczyków tak duży nacisk, że po tych nieudanych weekend Współpraca w Pakistanie, Irańczycy po prostu zmiękną. No tak przekonywał Trump. Myślę, że Iran jest w kiepskiej formie. Myślę, że są tam zdesperowani. Rozmawialiśmy z nimi 21 godzin i jasno wynikało z tego, że oni się ledwo trzymają. Iran, nawet jeśli z nami nie zawrze umowy, i tak nie będzie mieć już broni jądrowej. Oni by chcieli ją mieć, ale ja mówię jasno: nigdy nie będą jej mieć. No właśnie, między innymi o to miało się rozbić ta, rozbić ta próba porozumienia w Pakistanie, między innymi o kwestię tego, w jaki sposób Iran może rozwijać w ogóle jakiekolwiek technologie jądrowe i yy, także te cywilne. No ale tych punktów spornych oczywiście było dużo, dużo więcej, między innymi to właśnie, kto miałby i w jaki sposób kontrolować te cieślinne Ormus, czy byłoby pobierane jakieś myto za przejście przez te cieślinne. Kto by to yy, pobierał? Tam zresztą tych spornych punktów jest bardzo, bardzo dużo. Te dwa są tylko jednymi z tych yy, ważniejszych. Na tyle wiele punktów spornych, że kolejnej rundy negocjacji już nie będzie, czy jest jeszcze szansa? Jest... Jest szansa. To nawet wiceprezydent J.D. Vance amerykański, który był tam w Pakistanie i negocjował, sugerował, że jest oczywiście na to szansa. No mamy cały czas ten, ten rozejm, ale on się tak naprawdę za kilka dni już skończy, jeśli nie zostanie wynegocjowane jego przedłużenie. Na razie planów kolejnego spotkania, terminu, miejsca nie ma, ale podejrzewam, że dyplomaci pakistańscy, ale także i z innych krajów pewnie zomanu mocno nad tym pracują. A eksperci wskazują na to, że tak naprawdę wszystko to, co się dzieje, wokół Bliskiego Wschodu, wokół ciśnienia Ormuz, to może być po prostu taktyka negocjacyjna. I tego zdanie jest Tryta Parsi, ekspert waszyngtońskiego Quincy Institute. Porażka pierwszej rundy negocjacji wcale nie musi oznaczać końca rozmów. Nie oznacza jeszcze właściwie niczego. Równie dobrze, ona miała właśnie być porażką. Żadna ze stron mogła nie chcieć, aby to porozumienie zostało zawarte zbyt szybko, bo to by zrobiło wrażenie, że zbyt szybko się poddano. Tak mogliby to odebrać ludzie zarówno w USA, jak i w Iranie. Więc to, co się stało dotąd przy stole negocjacyjnym, to nie jest jeszcze problem. Pytanie teraz, czy dojdzie do eskalacji. Gdyby do niej doszło, to to by było. Dopiero zła No i to jest właśnie to pytanie, czy amerykańskie okręty w Cieśninie Ormus to już jest eskalacja, czy groźby ze strony Iranu i Gwardii Strażników Rewolucji, że e, będzie ta gwardia atakowała wszystkie e, wrogie okręty w tym rejonie, czy to już jest eskalacja, czy dopiero musiałoby dojść do jakiegoś zwarcia kolejnego między Amerykanami i Irańczykami? Na pewno sytuacja jest napięta, nerwowa. No i pytanie, czy nie jesteśmy teraz w takiej sytuacji, w której pędzą na siebie dwie ciężarówki rozpędzone. No i teraz kto pierwszy z i skręci w bok. Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. Pytanie, czy za tę napiętą i nerwową sytuację zapłacimy w Polsce przy stacjach benzynowych. Program pierwszy Polskiego Radia. Studio Błażej Prośniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy znowu zablokowaną ciśninę Ormus. Co to oznacza dla rynku ropy? No jak można się domyślać, możliwość wprowadzenia blokady ciśniny Ormus i irańskich portów spowodowała wzrost cen ropy na światowych rynkach. Inwestorzy obawiają się przede wszystkim zakłóceń w globalnych dostawcach tego, dostawach tego surowca. Kontrakty na ropę naftową amerykańską WTI wzrosły dziś o 8%, przebijając poziom 104% dolarów za baryłkę. Podobna skala wzrostów dotyczy ropy Brent, która obecnie wyceniana jest na ponad 102,5 dolara. Tak więc można powiedzieć, że ropa przekroczyła znów poziom 100 dolarów za baryłkę i właściwie wróciliśmy do stanu sprzed ogłoszenia w ubiegłym tygodniu zawieszenia broni między USA a Iranem. Co więcej, jak podkreślają analitycy, obecna cena tego surowca może nie odzwierciedlać w pełni sytuacji wokół Iranu i niedługo możliwe są dalsze podwyżki. Innymi słowy, traderzy jeszcze nie do końca wierzą w tę amerykańską blokadę, uznając to właściwie za szaleństwo, które powodowałoby utratę dostaw sięgającą nawet 12 milionów baryłek dziennie, a to jest ponad 1 dziesiąta światowego dziennego zapotrzebowania. No ale jeśli ten scenariusz blokady by się ziścił, to możliwe, że ropa podróżuje do poziomu 140, a nawet i 150 dolarów za baryłkę. A już tak się cieszyliśmy w ubiegły czwartek. Wracając do kraju, czekają nas pewne zmiany w zwolnieniach lekarskich. Tak, L4. Dziś wchodzą w życie nowe przepisy, które regulują kwestie zwolnień lekarskich właśnie. Przede wszystkim precyzują one to, co jest możliwe na L4, a to, co jest niedopuszczalne i co może skutkować odebraniem prawa do zasiłku chorobowego. Na L4 zakazane będą, i to chyba nikogo nie zdziwi, wszelkie działania, które mogą utrudniać leczenie i rekonwalescencję. Przykłady takich zachowań to na przykład remont mieszkania, koszenie trawników. Czy praca na czarno w czasie L4. Natomiast dozwolone na zwolnieniu lekarskim będą tzw. czynności incydentalne, których podjęcia podczas zwolnienia wymagają istotne okoliczności. Chodzi o takie jednorazowe działania, jak na przykład pilne podpisanie faktury, czego nie może zrobić inny pracownik. Z ryzykiem odebrania zasiłku chorobowego, jak wyjaśnia Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS, nie będą także wiązać się już tak zwane zwykłe czynności dnia codziennego. Na przykład wyjście do apteki, lekarza na rehabilitację, zakupy w pobliskim spożywczaku czy odprowadzenie dziecka do przedszkola, gdy po prostu nie ma innej osoby, która mogłaby się tym zająć. Inny przykład to załatwienie pilnej urzędowej sprawy, kiedy nie ma szansy, żeby ją przełożyć. Wtedy również osoba na zwolnieniu lekarskim nie musi obawiać się utraty zasiłku. Od dziś nowe uprawnienia zyskują też kontrolerzy ZUS. Ci będą mogli legitymować sprawdzoną osobę, a także będą mieli prawo wstępu do miejsca, w którym chory przebywa. Zwykła czynność dnia codziennego, tak? Ale to można szeroko definiować. Można, sport. ale oczywiście to później tak będzie zależało od interpretacji kontrolera. Pewnie węższe niż moja. Błażej Prośniewski, dziękuję bardzo. Dziękuję. Niemcy reagują na wysokie ceny paliw. Szykują... Obniżkę. Koalicja rządowa ogłosiła obniżkę podatku energetycznego, która ma obowiązywać przez dwa miesiące. Łączymy się z naszym niemieckim korespondentem Adamem Górczewskim. Dzień dobry Adamie. Dzień dobry. To o ile niżej będzie i jak to się będzie miało do naszych cen w Polsce? około 17 eurocentów, tak powiedział Fridii Schmerzkans, też opowiadając o tym, jak spędził ostatni weekend ze swoimi koalicjantami, dlatego, że w niemieckim rządzie bardzo trzeszczy, socjaldemokraci z chadekami mają różne pomysły, ale właśnie wynegocjowali jeden wspólny z tych takiej szerokiej palety, o której dyskutowali i o którą się kłócili, co do obniżki cen paliw, bo taka była oczekiwana w Niemczech, między innymi dlatego, że niemieccy kierowcy woleli jeździć do Czech i do Polski, po to, żeby tankować. Teraz mają mieć trochę więcej do pomyślenia, zanim pojadą do Polski, bo być może będzie im tankować w Niemczech właśnie u siebie. 17 eurocentów to jest około 70 groszy na litrze, ale to i tak oznacza, że za taką najpoprawniejszą benzynę to jest około 8 zł, czyli taką tak jedną trzecią więcej niż w Polsce. Więc jest to obniżka, która będzie dla Niemców bardzo zauważalna. Natomiast niekoniecznie, jeżeli będą to zostawiali z cenami w Polsce. Nadal Niemcy będą mieli jedną z droższych, jedną z wyższych cen paliw. W przypadku diesla to jest równowartość około 9 zł. Więc no te stawki są wysokie. Można je sobie porównać z tym, co przy tankowaniu w Polsce możemy widzieć na tych pylonach wielkich, pokazujących cyfry. Czyli jeżeli chodzi o tych mieszkańców przygranicznych, o Niemców mieszkających niedaleko polskiej granicy, ich nadal będziemy mogli się spodziewać na naszych polskich stacjach benzynowych. Tak to zapewne będzie wyglądało, chociażby być może ta granica, ile kilometrów się da przejechać, żeby to się opłacało, zostanie troszkę zawężona, czyli no niektórzy, którzy mają troszkę dalej do granicy, już teraz zaczną kalkulować, że nie ma sensu jednak jakaś nie wiem, 50 kilometrów po to, żeby zdenkować w Polsce, bo jednak ta różnica jest na tyle duża, że to się nie zwróci. Ale tak, dla wielu Niemców, tych mieszkających blisko granicy, nadal popularne będą stacje blisko Szczecina, Świecka, Słubicy czy wszystkich tych, które po polskiej stronie Odry i Inysy Łużyckiej leżą. To jeszcze o jedną informację z ok w niemieckich portali możecie zapytać, czyli o odwołane loty i strajk pilotów Lufthansa Ten daje w kość podróżującym. Daje. Strajki w Niemczech na lotniskach to jest coś, do czego się przyzwyczajamy powoli. Znaczy ja się przyzwyczaję, może tak, bo w ostatnich latach y, bardzo duża część moich relacji dotyczy właśnie tych strajków. W zeszłym tygodniu był jeden, dzisiaj jest inny, wtedy personel pokładowy, a teraz y, piloci strajkują. Związek Zawodowy cockpit wezwał do strajku w sobotę wieczorem, czyli Lufthansa jeszcze przez weekend musiała się tego przygotowywać, dlatego nie ma dokładnych danych, ale z szacunków wynika, że tylko co trzeci lot na krótkim dystansie, taki wewnątrz Niemiec się odbywa dzisiaj i jutro, y, a na dłuższych dystansach połowę udało się uratować, y, bo zawsze kiedy poszukuje się innych pilotów czy samolotów lotów od innych maszyn, no to starają się ograniczać przede wszystkim te skutki na tych dalekich lotach, ale w Niemczech rzeczywiście bardzo daje to w kość. Czyli samochodem drogo, samolotem trudno, nie mają łatwych, nie jest podróżujący. Adam Gruczewski, dziękuję bardzo. Czas na sport. Tomasz Kowalczyk w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. W latającej piłce te loty nie zostały odwołane. Nie, nie, nie. że Bogdanki lub Lublin w pierwszym spotkaniu półfinałowym Plus Ligi na wyjeździe zmierzą się dziś z projektem Warszawa. Niedawno obie drużyny rywalizowały w finale Ligi Mistrzów. Wtedy w dwumeczu lepsza okazała się ekipa ze stolicy. Przede wszystkim trzeba poprawić grę w ataku, żeby nawiązać rywalizację, mówi drugi trener lubelskiego zespołu Maciej Kołodziejczyk. Tutaj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 I wtedy grając dobre spotkanie na pewno jesteśmy w stanie ugrać co nasze. Optymistą przed meczem w Warszawie jest kapitan Bogdanki Marcin Komenda. Myślę, że dobrze zaprezentowaliśmy się przeciwko hatów i pokazaliśmy tam dużo jakości i charakteru przede wszystkim. Myślę, że te dwa zwycięstwa po 3-0 pokazują, że wszystko jest OK i możemy pozytywnie myśleć o naszej grze w perspektywie półfinału plus ligi, także chcemy się zrewanżować w Warszawie, chcemy pokazać jak najwięcej naszej dobrej siatkówki i jestem przekonany, że jeżeli zagramy swoje, to może być dobrze. Mecz w Warszawie rozpocznie się o 20, rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw, a we wczorajszym pół w finale. Warta Zawiercie wygrała. Pierwszy mecz zase koresowią 3 do 0. W play jest 1-0. Na zakończenie 28. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Piast Gliwice zagra z kolei dziś z Pogonią Szczecin. Sytuacja obu drużyn w ligowej tabeli nie jest najlepsza. Pogoń zajmuje 16. miejsce, czyli w strefie spadkowej. Piast jest 12, ale ma tylko punkt więcej. Początek spotkania o 19.00. Tomek Kowalczyk, dzięki bardzo. Dziękuję. W studiu Magda Mikołajczu, Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ty wiesz, że ja już spakowany? No wiem, wiem. Tak. Troszkę będziesz, podekscytowany. Będziesz tak. z, z, z, z wieży, nie, z wieży mariackiej to będzie Patryk Tam będzie Patryk, Patryk Michalski, ale ja tak, wracam ja swoje rodzinne strony, a tak, co mnie jeszcze bardziej możemy, cieszy, że jedynka wraca ze mną. Tak, możemy Zabiera najpierw nie o tobie, tylko o kim innym to będzie dla mnie bardzo trudne, ale spróbuję. <laughs> Proszę Państwa, bo mamy urodzinowy um, tydzień, jedynka jest w różnych miejscach ja sobie um, troszkę pogrzebałam w archiwach radiowych i takie dostosowane do tego um, wydarzenia dźwięki znalazłam. Dzisiaj e, sygnały dnia były e, nadawane z Tworza dworca centralnego, centralnego pod hasłem pociąg do jedynki, ale takie akcje kolejowo-radiowe już się w przeszłości zdarzały. Na przykład w 2004 roku była taka akcja pociąg do muzyki Kilara. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia jechała pociągiem z Lwowa, z rodzinnego miasta Wojciecha Kilara, do Katowic i zatrzymywała się po drodze w różnych miejscach ważnych dla tego kompozytora i dawała koncerty. I między innymi był koncert na Łące, na przejściu granicznym w Medyce, o czym opowiadała ówczesna szefowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Joanna Wnukna nazar Myśmy oczywiście wszędzie występowali, we, panie w czarnych sukienkach, panowie we frakach z białą koszulą i tak dalej, z muszką. Upał był nieludzki, upał był potworny. No i postanowiliśmy, że panowie będą grali bez fraków, tylko w białych koszulach, ale oczywiście z tą muszką. Panie miały już na wszelki wypadek lekkie sukienki czarne. No i zagraliśmy no entuzjastyczne przyjęcie oczywiście. No i reporterzy do takiej pani z mikrofonami polecieli, jak się państwu podobało, jak i taka cisza, ona zbierała myśli i powiedziała, "Elegancko się dla nas ubrali. Ja wtedy zrozumiałam, jakie to było ważne. Jutro będziemy, cztery pory roku będą na Kasprowem. Kasprowem. Tak, więc taki dźwięk z 1972 roku, dziennikarka Teresa Siedlarowa była na Kasprowem. Kiedy przed chwilą wyszłam na taras, zdawało mi się, że jestem już najwyżej. Tymczasem wąskimi, żelaznymi schodkami doszłyśmy z Panią Magister na najwyższe piętro, choć jeszcze pionowo stojąca drabina wznosi się ponad nas wysoko. A w środę y, ty... Tak. Karol Surowka na w Krakowie i w związku z tym dźwięk dotyczący hejnalistów, no to też kultura, bo przecież to jest codzienny koncert o 12. Najstarsza no audycja radiowa. Tak, ale ten koncert różnie, m, różny ma poziom, prawda? Może być perfekcyjny, może być z jakimiś tam kiksami. W 1993 roku odbyła się audycja w programie pierwszym Polskiego Radia pod hasłem Czego boją się hejnaliści? W krakowskim studiu Leszek Mazan. Trębacze modlą się, aby pioruny omijały wieżę mariacką. Czy to prawda? Czy pan potwierdzi te informacje? Modlą się, dlatego że z natury rzeczy są pobożni i dlatego, że są blisko Pana Boga. Bliżej 69 metrów od nas, bo właśnie 69 metrów nad poziomem rynku znajduje się najwyższy punkt wartowniczy w Polsce. No, i będziemy też w, so w Sopocie na Mąciaku, a y, nagrań dotyczących Sopotu i przede wszystkim festiwalu w Sopocie, no to już w archiwum polskiego radia jest mnóstwo. Wiele hejnałów wysłuchałem i mogę potwierdzić, że on codziennie brzmi inaczej. No, oczywiście. My zawsze to jest też na tutaj żywo. komentujemy często, jeżeli jest inaczej. Magda Mikołajczuk, dziękuję, dziękuję bardzo. W studiu jest już Krzysztof Grzybowski, zawsze taki sam. Dzień dobry. Gotowy do audycji tylko szczerze, która będzie po 13. .00. Powiedziałem już wszystko oprócz tematu. To zostawiam tobie. Dobrze, to ja w takim razie bardzo krótko powiem o tym, że rozpoczął się sezon rowerowy, będziemy rozmawiać o dorosłych i o tym, czy ci dorośli, którzy wsiadają na y, rowery, powinni mieć jednak ku temu jakieś uprawnienia, jakiś dokument, jakiś egzamin, bo czasami jesteśmy świadkami naprawdę scen zaskakująco przejmujących. Papiery na jazdę rowerem? Na przykład. ale no, Tak, jak masz prawo jazdy, tak ma jeżeli samochodem, szczerze. to tak. Czekamy na Państwa telefony po 13. To jest radio. Reklama.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 Oh, znów ten ból. Bolesna zmiana w jamie ustnej? Mm -hmm.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 Ewa Mierzejewska, zapraszam. kilometrowy korek utrzymuje się na A4 między węzłami Legnica, południe Legnica, wschód, a to dlatego, że po w pobliżu Nowej Wsi Legnickiej zderzyły się dwa samochody osobowe i po tej kolizji mamy zwężenie w kierunku Wrocławia. Na 92 kilometrze w godzinę temu jeszcze był korek także w przeciwną stronę, ale on szczęśliwie się rozładował. Teraz informacja od Państwa z S2. Łącznica zjadowa z S2 w kierunku Teres pola na S79 w kierunku lotniska w Warszawie. Na zakręcie wchodzącym do tunelu jest zepsuta ciężarówka. Kierowca próbuje naprawiać bardzo blisko skrajni jeździ z ograniczoną widocznością. Proszę o ostrożność. Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie i przypominamy nasz numer telefonu otwarty dla Państwa w każdej drogowej sprawie. To 22 513 11 11. Teraz Opolszczyzna i droga krajowa numer 94. Odcinek Brzeg Opole w pobliżu Buszyc na 158 km po zdarzeniu samochodu osobowego z motocyklem obowiązuje ruch naprzemienny. Na szczęście tutaj bez poszkodowanych. Cały czas mamy korek na S86 między Sosnowcem i Katowicami na jezdni w kierunku Katowic do Dość długi i pokaźny, około 2-3 km. I mamy też korki na S8 w Warszawie. Dzisiaj przez cały dzień one się utrzymują. Na jestni w kierunku Białego Stoku. Niewielkie spowolnienie na razie na wysokości marymonskiej, ale na jestni w kierunku Poznania i Wrocławia korek jest od marymonskiej i kończy się dopiero przed Węzłem łabiszyńska.